ciągnij sprawę do końca! Jeśli facet wstaje z wózka, jeśli facet podaje Ci ręce i mówi, Ty mówisz wstań, a on wstaje, to znaczy, że wstanie! Nie ma, że nie wstanie, bo już zaczął wstawać! O Rozumiesz? Wasza wiara się połączyła, wzbudziłeś w nim to! Wzbudziłeś! Jest taki ewangelista, nazywa się Nathan Morris. Jest y, takie wideo, gdzie on uzdrawia w imieniu Jezusa chorobę z, y, kobietę z pękniętym kręgosłupem. 20 lat na wózku siedziała. Po wypadku samochodowym. Po wypadku samochodowym. Taka jakaś mer miasta, no nie taka sława, znana osoba, wierząca kobieta. Co on robi, ten Natal Mori, słuchajcie, pod niego szeleje. Jego jej męża wsiął rękę, jej, jej męża na jej głowę położył przed ciebie. Wiesz, marynarka cała on mówi come on, come on, come on, człowieku! ona, ona się podrywała, nie mogła, rozumiesz, i widać, że się podrywa. Miednica się nie mówi, wstawaj w imieniu Jezusa, wstawaj, wstawaj, I ona łup poszła! Nie ma tak jest, jak to z odkorkowaniem butelki. Kiedy już współpracuje z tobą ten człowiek w wierze, to teraz duchy niedowiarstwa będą chciały Cię zdominować. Nie udało się raz, drugi, nieważne, idziemy do końca. Ludzie wychodzą, niech wychodzą, ważne żebyś Ty został. Ja, Ty, Twój wózek i Duch Święty. Rozumiesz? Do tego stopnia idziesz. Nie liczysz się z niczym. Sędzia się nie liczy z niczym. Sędziowie nie liczą się z niczym. Sędziowie sądzą. To są josty To są josty Mamy je niszczyć. Musimy je nienawidzić. To jest postawa. To o czym mówię, jest pewnego rodzaju e, płaszczyzną. Jak również odnośnie od muścina Ewangelii, taki w tym miejscu, musisz być gotowy na inspirację Ducha Świętego indywidualnie do każdej sprawy. Zarówno musisz być też gotowy do tego, aby wiedzieć, gdzie za to się masz wziąć. Ja do pewnych ludzi w ogóle się nie zabieram czasami. Ja na przykład odczuwam, że się nic nie wydarzy. Rozumiesz? Ja wiem, że nie mam żadnych, nie mam też dyskomfortu z tym związanego. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest po prostu. Jezus też do pewnych osób się nie zabierał. Musimy wielokrotnie, dlatego musimy też czekać często na akt wiary z czyjejś strony. Głosimy to, mówimy o tym, proponujemy to, ale jakby nie naciskamy. Rozumiecie? Nie wolno ci naciskać i na siłę próbować coś wygenerować, bo jeżeli tam nie powstaje łączność wiary, to tam się nic nie wydarzy. I my będziemy sfrustrowani. Dzwoniłem do mnie ostatnio chłopak, mówi, pastorze, mówi, bo tam byłem na, na, na spotkaniu yy, takim i takim, widziałem to i tamty teraz takiej pani podszedłem na ulicy, ja mówię, dobrze, stop teraz, opisz mi co zrobiłeś, tylko dokładnie mi to opisz. No taka szła pani o kulach i podszedłem i zaproponowałem, czy mogę uzdrowić jej nogę. Pięknie mówię, no. i co? ja powiedział no dobra, jak chcesz. Ja mówię, co się stało? I się nic nie stało. Wtedy <grym grym grym grym> mówię w ogóle? Co ty? Głosiłeś się Chrystusa? Nie no chciałem jej nogi, uzdrowić, co to będzie? Ortopeda jest? Przepraszam. Uzdrawianie chorych jest ściśle związane z głoszeniem Ewangelii. Czy Bóg nas nie posłał, żebyśmy zrobili teraz orto, na ortopedię. Budzie? My mamy uzdrawiać chorych, bo Bóg jest dobry, tak? Ale nie gonić za panią, która, jej, która nie zależy na niczym. Przez ludzie, przecież ludzie, my ZUS mamy. Mamy takiego przeciwnika. Wiecie, kto jest największym przeciwnikiem uzdrowień w Polsce? ZUS. Dlaczego? No uzdrowisz mi, a renta? No i co? Ludzie nie chcą tego. Ludzie nie chcą tego, bo rentę stracą. Ludzie nie chcą tego. Podchodzę do kobiety na ulicy, proszę Panią, chce pani, pani być uzdrowiona? A kiedy te spotkanie macie? No wiecie, o szóstej, Pani przyjdzie, Pani będzie zdrowa. Takie nogi miałam. Nie, tam o szóstej, to ja chlam, mówi. <grymne> <grymne> Uporządkowane życie. Uporządkowane życie, bo psujesz mnie coś po co? Ludzie nie chcą różnych rzeczy, a więc nie możesz gonić za tym. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy to zobaczyli. A więc my musimy szukać tu inspiracji cały czas. Inspiracji, inspiracji. A więc co? Odważnie, zdecydowanie, na podstawie władzy, korzystając z mocy. Tak? Dokąd? Do końca. Wiedząc, że idziemy jak po swoje, jak po swoje, jak po swoje. Od wierzących oczekujemy wiary, pouczamy ich do momentu, aż wiarę chwycą, tak? Od niewierzących nie potrzebujemy wiary, prezentujemy to na podstawie wiary swojej. Idziemy jak po swoje. Wiara to pewność. Już widzimy tego człowieka uzdrowionego. Widzimy człowieka na wózku, już w naszej wyobraźni widzimy go, jak prowadzi ten wózek i wiezie do doniczkę z kwiatem. Teraz chodzi. Zawsze mu się tam wózek do czegoś przyda. Wiesz, jakieś tam będzie miał Także to jest to jest jeżeli chodzi o, um, o choroby, jakby tutaj technik jest bardzo wiele, o technikach nie sposób powiedzieć, na różnych odcinkach będziesz odbierał różne rzeczy, będziesz też widział często, że dary uzdrawiania, dlatego jest napisane dary, wszędzie jest dar, dar ma cudów, dar taki, dar taki, to są dary, czyli jest wiele darów, możesz widzieć, że na przykład Twoja usługa szczególnie się przejawia w jakimś elemencie uzdrawiania. Na przykład narządy ruchu, na przykład inny będzie bardziej o, o, o uszy, inny bardziej o oczy. W porządku, idź w tej swojej specjalizacji, ale nie, ale nie bądź tylko jakby, nie bądź tylko w tym. Nie myśl sobie, że innych nie mówię. Nie możesz. Na podstawie władzy możesz zawsze. Na podstawie darów niekiedy. A więc połóż zawsze i niekiedy i masz ponad 100%. Wiesz, jak musisz myśleć? Myśl. Jak myśl kosmicznie? Normalnie u nas jest 100%, wszystko to jest 100%, nie a Bóg mówi, ale zaraz, to w tej rzeczywistości tutaj, w tym czasie i przestrzeni, a to dopiero kapsel w moim kosmosie. Jest ponad czas i ponad przestrzeń. Rozumiesz? I tam jest ponad 100%, więc zaczynasz dysponować czymś ponad, czymś więcej. I to jest to, jeżeli chodzi o uzdrowienie chorych, gdzie uzdrawiamy? Wszędzie uzdrawiamy, wszędzie, wszędzie gdzie możemy. Szukamy też inspiracji, czy chodzić w takie miejsca, czy chodzić w inne miejsca, nie boimy się też robić różnych jakby rzeczy, które nam w tym pomogą, przebierać się za księdza na przykład, bardzo dobry pomysł, albo za Żyda, rabina, powinieneś mieć wszystko, powinieneś mieć koszulę z koloratką, powinieneś mieć stałe z żydowski. każdą rzecz, na, dla każdego coś miłego. Jak ty, wiesz, pójdziesz uzdrawiać na jakiś teren, nie wiem, na Kazimierz na przykład, no nie? To dobrze, żebyś sobie tutaj, wiesz, pod bluzkę, ten dałek zakręcił frędzelki wychodzą, wiesz o to chodzi? wiesz założy sobie i sobie pomykasz. Teraz młodych chłopaki chodzą tam w jarmunkach, wiesz, pomykasz sobie. Udajesz, że jesteś, Ciebie, wiesz, jest prośbę, e, wiesz e, Polakiem, który tam, wiesz, urodził się w, w Izraelu i słabo mówi, wiesz, po polsku. a bracie! Czy Ty pozwolisz? Czy Ci powiem, że Jeszła Mesjasz jest? Rozumiesz? Idziesz, Go uzdrawiasz. Jakkolwiek. W zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, założyłem koloratkę, będę głosi do Częstochowy. Częstochowy, Postałem na koszu, na śmieci, głoszę w tym. Tej... człowieku, jak audytorium miałem. Po rękach mnie całowali, się nawracali. Proszę, księdza, jak księdza Bóg błogosławi, moje ciebie też, córko. Z depresji została uwolniona. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego nie? Na przykład, czy, ksiądz nie czy ksiądz musi tak głośno krzyczeć? Ja mówię, dziecko moje muszę, bo jest napisane w słowie, żeby krzyczeć. Że Jezus wie. no tak proszę księdza, ale to. Ja mówię, nie, to ty przyjdź na spotkanie do nas. Ja... Słuchajcie, przyszła na spotkanie, proszę ciebie siedziała tak. Akurat weszła wtedy, kiedy do niej mówiłem, to ja nie wiedziała, mówi, że ksiądz ma żonę. Noczesny hmm. hmm. ksiądz jest. Najlepiej to, Najlepiej jak się rozliczałem ostatnio. Rozliczałem To jest taki przepis w Polsce, że duchowni muszą się rozliczać osobno ze swoimi żonami. Taki jest przepis w Polsce. No nie, bo musieli znaleźć, bo że jak poszedłem się zarejestrować jako duchowny, to Ciebie ja mówię, ale tutaj jeszcze potrzebuję ubezpieczenia dla żony i dzieci. <głos> zostawaj. Tak Fajnie, bo jak rozmawiają. to jest dobre, z tego korzystamy. Rozumiecie? Jak to, wiesz, Bóg nam każe upić Egipt, mamy religię wokół, korzystajmy z tego. Bądźmy w tym mądrzy, ok? Mądrzy w tym bądźmy. Miejmy różne, różne, różne, że tak powiem, gadżety do tego, nie? Paweł mówi, że wśród Żydów bądź jak Żyd, wśród Greków jak Grek. Kiedyś się z Amnela przebrałem, żeby głosić takim, co pod twórcem siedzą ludzie, pinko, pili, wiesz, nie? Sobie usiadłem przy nich, mówię, walniesz? Mówię, nie, nie walnę, mówię, wiesz. Mówię, więc teraz coś powiem nie walnę. Wtedy już się nie ubrałem ładnie, ubrałem się brzydko, nie? Bądź twórczy. Również, bo kiedy jesteś twórczy, kiedy idziesz usługiwać ludziom, prawda? To jesteś otwarty na to, co mówi do Ciebie Bóg, jesteś gotów na to, gotów na to jesteś, a więc odważnie, w sposób twórczy idziemy do tego. Po, jak, przede wszystkim to jest jak po swojej idziesz, jak po swoje, po swoje. Widzisz człowieka chorego tak, jakby Twoje dziecko chorowało. Rozumiesz? Tak to potraktuj, a jak dziecko się rozchoruje, to potraktuj to dziecko jak obcego. Uzdrowienie jest takie samo dla wszystkich w tym samym wymiarze. Najtrudniej, na przykład, wierzącym ludziom uzdrawiać swoje dzieci. Potrafią innych uzdrawiać swoje dzieci? Nie mogą. Ja mówię, bo się angażujesz emocjonalnie w to. Nie angażuj się emocjonalnie. Potraktuj twoje dziecko jak sąsiada. Dziecko. Rozumiesz, tak? jakby się uzdrowiał dziecko sąsiada. Po prostu. W ten sposób przecież. Czasu mam jeszcze troszkę, a więc.